Wer поставити питання, які це biblischen Prophetie? Pozwólmy postawić pytanie. Kto to są głównie aktorzy tej tego biblijnego proroctwa? Som allen natürlich der Herr Jesus selbst. Schön wszystkim osobiście sam Pan Jezus, ja Dlatego, że całe proroctwo z Biblii zajmuje się właśnie jego osobą. Wir finden das z.B. in der Offenbarung. Na przykład możemy o tym przeczytać w Księdze Objawienia. Objawienie 19 vers 10 am Ende. W Ewangelii 10. wiersz pod koniec Objawienia 19:10. Ten, der Geist der Weissagung ist das Zeugnis Jesu. Pod koniec 10. wiersza 19. rozdział Objawienia. A świadectwem Jezusa jest duch proroctwa. Das jest natürlich ein fers mit einer doppelten bedeutung. Naturalnie jest to wiersz, który ma podwójne znaczenie. Das eine kann bedeuten, po pierwsze może ten wiersz oznaczać, dass er uns durch seine Diener das Zeugnis gab. Że on przez swoich sług proroków Nam dann ist damit das niedergeschriebene Wort Gottes gemeint. Tym rozumieć, w tym całe Słowo Boże. mit seinem Charakter, prophetischen Charakter, całym jego und es zeugt dann eben von Jesus Christus które właśnie świadczy całe, całe samo w sobie o Jezusie Chrystusie. Das ist dann die zweite Bedeutung. I to jest właśnie drugie znaczenie. Vielleicht nochmal, um das besser zu trennen. Jeszcze raz to powtórzę, żeby lepiej to oddzielić. Noch einmal, er hat uns das Zeugnis der Prophetie gegeben. To, jeszcze raz powtarzam. On darował nam świadectwo proroctwa, in dem Menschen, heilige Männer Gottes, getrieben durch den Heiligen Geist, Аби люди, свіці Меншові Божі, під дзяванням Духа Шві�того записали це пророцтво. Аби люди, свіці Меншові Божі, Але може теж так бути, що це світається про Єзусі Хрістусі. Дазвість, це це означає, що він є treстом цього Старого Тестаменту. Це може бути так, що вибітається. А я думаю, що обі ці речі є власне заварте в пророці. Для мені це цікаво власне, що Єзус Христус є центром всіх бібліського пророці und zwar einmal als der verheißene König. Amirowiecie po pierwsze jako ten obiecany król. Natnuralnie ja er on już był tym Бо królem w momencie swojego narodzenia. Ten analiz jest ja Bo to jest naprawdę bardzo interesujące, co jest napisane w Ewangelii Mateusza. Kapitel 2, Vers 2. Drugi rozdział, drugi wiersch. Wo ist der König der Juden, der geboren worden ist? Matthäus 2, Vers 2. Matthäus 2, Vers 2. Wo ist der König der Juden, der geboren worden ist? Gdzie ist der neue Juden, der Hast du schon mal gesehen, dass ein König geboren wird? Czy ty już widziałeś i słyszałeś o tym, że narodził się król? Es wird vielleicht ein Prinz geboren. Może. Gdzieś na świecie rodzi się książę. Prinz, weil er aus einer Dlatego jest książęciem, bo pochodzi z rodziny królewskiej. Wird nie ein König geboren. Ale książę dopiero musi się stać królem, więc rzeczą normalną jest, że nigdy nie rodzi się ktoś, Królem. Der Prinz wird vielleicht mal König. To właśnie książę książę może kiedyś być królem. Aber hier heißt es, hier wird der König geboren. Wo ist der König der Juden? A tu jest wyraźnie napisane, gdzie narodził się król er war König von Beginn seiner an. A więc on już był od Aber man sah das Königreich bo on dopiero chciał ustanowić to królestwo na ziemi ale czytamy o tym, że on przyszedł do tych, którzy byli jego własnością do swojego narodu a oni go nie przyjęli Sie haben ihn verworfen. O Żucilligo, das Königreich ist jetzt vermorgen. I teraz obecne to królestwo jest rzeczą ukrytą. Der König ist abgelehnt und verworfen. Król został odrzucony <laughs> i teraz on jest królem w ukryciu. Aber es wird а це, як ви знаєте, буде для всіх людей на Землі. А станеться це в цьому тисячолітньому царстві. І тоді цей король покаже, який є його зв'язок з його власним народом ізраїльським aber er ist nicht nur der verheißene könig er ist auch der sohn des menschen und dieser ausdruck wird benutzt mit seiner beziehung zu seiner schöpfung to wyrażenie jest philippa 2 sagt einmal philippa 4 schuld nein philippa 2 Филипиан, 2 роздіал. «Дас 10. W 10 на ім'я Єзуса згиналося всіх кулану на небі і на земі і під землю». Ферст 7, в сіна гісталь, 7 друга поїва. I stał się podobny ludziom, a okazawszy się z postawy człowiekiem. Aber er ist jetzt der verworfene Mensch. On obecnie ist tym odrzuconym człowiekiem. Aber es wird sich ändern, sagt Philippa 2. Ale czytaliśmy w Philippian 2, aber es wird sich ändern, aber es aber wird sich ändern, Jedes Knie wird sich vor ihm beugen. Czytamy, Und wir haben, dass all Knie sich vor ihm Und alle erkennen, dass Jesus Christus Herr ist. Und jeder von Menschen will das dass Jesus Christus ist Panem. Zu seiner Verherrlichung. A wszystko to będzie służyło ku jego uwielbieniu. Das tak brzmi proroctwo. Und das alles erst nach der Ale wszystko to dopiero się spełni po pochwyceniu na ziemi wszystkich wierzących i wprowadzeniu do domu ojcowskiego. Jetzt haben wir ihn im zum Volk Myśmy go już rozważali w jego powiązaniu z ludem izraelskim. Myśmy go już rozważali w jego powiązaniu z ludem izraelskim myśmy już go oglądali w tym jego stosunku do całego stworzenia es fehlt noch eine Seite. i jeszcze do tego brakuje jedna strona er wird als der że przyjdzie i stanie się również sędzią das sein zu allen aus. i to wyrażenie pokazuje jaki jest jego stosunek do wszystkich ludzi Er wird einmal ein Gericht aussprechen über alle die, die Jesus Christus abgelehnt haben. Bo on kiedyś będzie właśnie sądził wszystkich tych, którzy jego jako Jezusa Chrystusa za życia na tej ziemi odrzucili. Und ich hoffe, dass niemand hier ist, Denn es geht hier um den ewigen Richter, sategoże tutaj chodzi o tego wiecznego sędziego, um das ewige Gericht. Je chodzi o wieczny sąd. Widzi, gläubige mit all diesen Dingen nur etwas am Rand zu tun. Będziemy mieli do czynienia tylko ze wszystkimi tymi rzeczami, tak tylko troszkę z boku. Dlatego, tak jak powiedziałem, że już wcześniej, zanim to nastanie, będziemy już pochwyceni i zabrani z tej ziemi do nieba. Bo my jesteśmy niebiańskim narodem. I my w obecnym czasie, żyjąc, Zajmujemy się w наших naszych іншими innymi rzeczami. Ci czasu часу, reicht, nicht aus um darüber zu sprechen. І тому я хотів dokładnie o tych rzeczach mówić. Dawajmy речах. Бо наступним великим Dingen bleiben. I dlatego chciałbym пророцтво, Israel. Bo Es ist schon ein gewaltiges Wunder, dass es jetzt den Staat Israel gibt. Der Herr sprach damals eine Prophezeiung aus über den Tempel. Bo za życia Pan Jezus wypowiedział proroctwo dotyczące świątyni. Er sagt, wird nicht ein Stein auf dem anderen bleiben. On już to przepowiedział, że w Jerozolimie z tej świątyni nie pozostanie kamień na kamieniu. 30 Jahre nachdem der Herr das gesagt hatte, stand der Tempel immer noch. lat po tym, jak Pan Jezus to wypowiedział, świątynia dalej stała na swoim miejscu. bis in die Zeit 70 nach Christus gehen. Dopiero trzeba sięgnąć wzrokiem do roku 70. po narodzeniu Chrystusa. Als in Israel einen aufstand gab. To wtedy w Izraelu powstało potężne powstanie. Man wollte sich befreien von der römischen Besatzungsmacht. Dlatego, że lud izraelski chciał się wyzwolić z tego, tego okupanta e, rzymskiego. Irgendwann war die geduld von Kaiser Titus am Ende. I w pewnym momencie cierpliwość cesarza Tytusa zakończyła się. Wysłał swoje legiony na Jerozolimę. Ale wysyłając im ich, dał rozkaz. Wszystko macie zburzyć, albo możecie zburzyć, ale nie wolno wam zburzyć świątyni. Wreszcie nie zburzyć Dlaczego mają mnie zburzyć świątyni? Weil Herodes in im Endeffekt in seiner pracht errichtet hatte. Dlatego, że on uważał, że Herod w swojej wspaniałej budowli zawarcóść co oddaje chwałę cesarzowi rzymskiemu. І też ten sposób jak gdyby ta świątynia w pewnym sensie należała do dziedzictwa kulturowego rzymskiego cesarstwa. A so Titus 8, a więc Titus rozkazał nie wolno wam tknąć świątyni Jezus Chrystus ale przed nim już Jezus Chrystus to zapowiedział że nie pozostanie kamień na kamieniu z tej świątyni das in Hand. a teraz zastanówmy się kto otrzyma w swoich rękach całą historię świata Titus? czy ten potężny cesarz Titus We genau, was my dokładnie nie wiemy jak to się działo Vielleicht durch einen Unfall. Aber eine brennende Fackel flog in diesen Tempel. Und in kurzer Zeit war der gesamte Tempel niedergebrannt und in sich zusammengebrochen. Ob Titus das wollte oder nicht. Ich Tetus sobie to życzył czy nie? Zaino soldaten erfüllten die biblische Prophetie. Jego żołnierze wypełnili to proroctwo biblijne wypowiedziane przez Pana Jezusa. Nicht ein Stein blieb auf dem anderen. I rzeczywiście nie pozostał kamień na kamieniu z tej świątyni. Swafo nun an den Juden bei Todesstrafe verboten, wieder nach Jerusalem zu gehen. I Tytus wydał rozkaz, że pod karą śmierci nie wolno Żydom wrócić z powrotem do Jerozolimy. Erst Konstantin erlaubte 230 na Chrystus, dass sie einmal im Jahr hingehen durften. Dopiero w roku 230 cesarz Konstantin zezwolił Żydom, żeby tylko raz do roku wracali na święto do świątyni. 300 Jahre später stand alles unter 400 Jahre später unter muslimischer Herrschaft. Aber dem 300 czy 400 lat później okazało się, że wszystko na terenie Jerozolimy znalazło się pod Ізраїль muzułman. Israel war ein Land ohne Heimat. без war Volk ohne Heimatland und ohne Hauptstadt. I, e, e, e setki lat. Wie kann sich dann die biblische Prophetie erfüllen? Ab wenn jak teraz może spełnić się e, biblijne proroctwo? Księgi biblijne sagt, dass dort in der Drangsalzeit und im tausendjährigen Reich wieder ein Tempel sein muss. Biblia nam to że w tym ucisku, jak w w stała in dem Gott im Hintergrund wirkte który to Bóg będzie jak gdyby w tle działał. 1948 wurde der Staat Israel ausgerufen. Eger w 1948 roku postanowieniem zgromadzenia narodów został powołany do istnienia na nowo, powołane na nowo państwo Izrael. Allerdings im Unglauben. Oczywiście działo się to wszystko w niewierze. Das ist nicht der Überrest, von dem die Bibel spricht, der heute im Land і то в цьому краю місця народ вогуле не є тим речтом, о якій мови Библия в своєм пророцтві. Єважте зі ці дві стіма в цьому відео в цьому місті. Mianowicie wszyscy ci tych, z tych dwóch pokoleń, Judei i Benjamina, którzy w tym kraju po dziś dzień jeszcze mieszkają. heute das gleiche wie für uns. bekehren, wenn er nicht ewig verloren gehen will. I w obecnym czasie łaski dla Żydów obowiązuje dokładnie to samo, co dla nas Pogan. Jeżeli ktoś chce mieć zbawienie, to każdy musi się nawrócić, musi wyznać swoje grzechy przed Bogiem. Народі відпочині щось дуже interessantе. Але по забрати в цій земі всіх віжді, по похвіцю, будуться на цій земі дуже важливі речі. Граще масло з дві стеми є відео. Та більшість цього люду ізраїльського буде далі в небі, що триває в своїм власному краї ale okaże się, że niektórzy z nich zaczną czytać Stary Testament i to czytając Stary Testament ich serca zostaną skierowane na Mesjasza i pojawi się wiara w ich sercach i to właśnie wtedy dopiero ci którzy uwierzą będą stanowili tą wierzącą resztkę sekt der Volk von Israel der dann durch diese große Drangsalzeit gehen wird Ita rechtgebürzanca będzie wygodnie zasłunem Bożym przechodziła przez ten okres wielkiego ucisku Die große Drangsalzeit ist eine Zeitepoche die nach der Entrückung beginnt Denn im Jerki okres ucisku to jest okres, który Якщо вибачте? Якщо вибачте, якщо вибачте, ми не знаємо, чи цей час великого уциску настатає натискоджу по похвіцению всіх віжіць. Чи буде час часу, який буде вносити кілька, кільканащі місяці від часу похвіця віжіць до настання цього великого уциску. Якщо ця час від 7 років Wiemy tylko o tym, że to będzie czas, który będzie w tych siedmiu latach proroczo opisanych w Biblii się znajdował. Und diese Zeit, die teilt sich in Jahre. Ten czas siedmiu lat dzieli się na dwa okresy, trzy i pół letnie. W tych pierwszych trzy latach passiert to, co ja mówiłem. I w tych pierwszych trzech i pół latach stanie się to, co ja teraz przed chwilą powiedziałem: To właśnie na skutek czytania e, Słowa Bożego Starego Testamentu, niektórzy z tych Żydów tam żyjących będą, e, otrzymają, tą, czy uwierzą w tą wskazówkę, że przyjdzie kiedyś czytania Słowa Bożego Starego Testamentu, niektórzy z tych Żydów tam żyjących, otrzymają, czy uwierzą w tą wskazówkę, że przyjdzie kiedyś Oni będą musieli przechodzić przez ten przerażający czas prześladowania. Sie werden mehr werden im Laufe der Jahre. Sie werden mehr hinzukommen, die Gläubig werden. I w przeciągu tych 3,5 roku będzie się pomnażała liczba tych, którzy uwierzą. werden auch als märtyrer sterben. Ale wielu spośród nich będzie musiało umierać jak męczennicy. Kans am Ende dieser Drangsalzeit, epot koniec tego okresu tego ucisku, w 10 zum Glauben kommen. Uwierzą również i żyją ci pochodzący z tych pozostałych 10 plemion izraelskich, dotychczas rozproszonych po rozproszona z tych dziesięciu pokoleń. Einige są sicherlich schon im Land. Niektórzy może już znajdują się z powrotem w tym kraju izraelskim. Warn się schon bei der Geburt des Herrn Takowi również znajdowali się tam w tym kraju, gdy Pan Jezus się narodził. Nochmal, die, die zwei stämme sind wieder zurückgeführt worden unter Esra unijem mir. Jeszcze raz to powtarzam, że te dwa e, pokolenia Judy i Benjamina oni wrócili do Jerozolimy za czasów Ezraša i Nehemiasza, co czytamy opisane w Starym Testamencie w tych dwóch księgach, ale 10 waren immer einige dort geblieben, wenn auch nur wenige. A z tych pozostałych dwóch, äh, przepraszam, z pozostałych dziesięciu pokoleń Tylko niektórzy się tam znajdowali. Zm. Lukas 2 wers 36. Na przykład czytamy o tym w Łukasza w drugim rozdziale, w 36. wierszu. Die Prophetin Anna aus dem Stamm Asar. Te damy tutaj tak o takiej prorokini Annę, e, która pochodziła z plemienia Aser. Patrz, aber die Menge verteilt in riesigen Łukasza, 36. Wiersz. Ale wiemy, że po dziś dzień większość z tych dziesięciu pokoleń żydowskich jest dalej rozproszona na terenie całego świata pomiędzy wszystkimi narodami tego świata. Und aus diesen am ende der auch zum I właśnie z tych dziesięciu plemion izraelskich pod koniec tego wielkiego ucisku też niektórzy uwierzą. I wszystkie te gläumki będą później w 1000-jährich reich. Eingehen i wszyscy ci wierzący e, Żydzi, którzy nie zginą śmiercią męczeńską, wejdą żywo do tysiącletniego królestwa das? a skąd to w ogóle wiemy? Zwei, lesen aus dem musimy przeczytać dwa, trzy miejsca zapisane w pieśni nad pieśniami aus dem lesen. mógłbym też i wiele czytać z psalmów ale w e, pieśni nad pieśniami można to łatwiej, szybciej znaleźć це великий тема Голодів. Хтось сказав, що вірші, які це великий тема, який займається пішні над пішніами? Вірші, які вірші, які вірші, які вірші, які вірші, які вірші, Aus den zwei Stämmen. Z tych wie, dwóch Pokolein zrozumieją w przyszłości, jak oni bardzo zgrzeszyli przeciwko Panu. Und sie fragen sich. I oni wszyscy siebie samych będą pytać. Liebt mich der Messias überhaupt noch? Czy w ogóle mnie jeszcze zależy na Messiaszu? Ich habe so schrecklich gegen ihn gesündigt. Przecież ja tak przerażająco, mocno zgrzeszyłem przeciwko niemu. Ist seine Liebe überhaupt noch für mich da? Czy Jego miłość jeszcze w ogóle jest dla mnie e, aktualna? A, yes. a odpowiedź, jaka płynie z Księgi Pieśni nad Pieśniami, jest jednoznacznie tak. In kapitel 1, czytamy w pierwszym rozdziale, rede von den Vers 3 am ende. tutaj jest, e, e, są zapisane pod koniec trzeciego wiersza, Und diese Jungfrauen sind stehen sozusagen für die Stadt Jerusalem. Wie wir später in diesem Buch noch erfahren. Und die Stadt Jerusalem ist die Hauptstadt der zwei Stämme. А то місто Євозолима є столицом тих двох поколінь. Дозь, що ми є тут це серд цих двох стімів, які з Богом обмежувалися. А віць тут в цій ксіній серці тих двох поколінь, що звертувалися з які до до віця. І цікаво, Ale później, co jest naprawdę bardzo interesujące, Is in kapitel 8. Czytamy w ósmym rozdziale tej księgi. Die rede von einer Mowa o małej siosszyce. Vers 8. Ósmy wiersz. Wir haben eine Schwester, eine kleine, die noch keine Brust hat. Wo ist mein Rozdział 8, wiesz? Pieś nad pieśniami mamy małą mieso szczytką, która nie ma das heißt, Schwester, wo noch keine geistliche Entwicklung wiederherstellung zu sehen аби могла zrozumieć głębię tych rzeczy. І diese kleine Schwester, das sind die 10 Stämme, wie uns das auch der Prophet Ezekiel zeigt. I ta mała siostrzyczka, to jest tak nam to pokazuje prorok Ezechiel, to jest symbol tych 10 pokoleń, które są rozproszone 10 To wszystko oznacza, że do tego czasu nikt z tych dziesięciu pokoleń jeszcze nie uwierzył w Mesjasza. Das wird erst am Ende dieser Jahre geschehen. Bo to dopiero się stanie pod koniec tego 7-letniego okresu czasu. Das heißt, die wiederherstellung dieser zwölf Stämme geschieht in zwei epochen. I to oznacza, że te odrodzenie się tego dwunastopokoleniowego narodu odbędzie się dwuetapowo w dwóch epokach najpierw odrośnie się tych dwoje pokoleń nastanie to w tej pierwszej połowie tego siedmioletniego okresu ucisku a dopiero pod koniec siedmioletniego okresu ucisku pojawi się ta resztka z tych dziesięciu pokoleń Und diesen gläubigen werden dann viele als Märtyrer sterben in dieser Zeit Ewoche. Ist dich berunzcych wielu będzie musiało umrzeć jako e, męczennicy w tym okresie wielkiego oczyszczenia. To mamy ende der і вони разом з тими, які прожили уциск, вийді живо до встановленого через пана тисячлетнєго крілецькою. Тобто на першому тазу тисячлетнєго крілецькою речі, що починається, тому що в першому дні того тисячлетнєго крілецькою, що буде встановлено на цій земі 7 років по похвіцню віручних, Czyli w momencie, gdy przyjdzie Pan Jezus po raz drugi tutaj na tą ziemię, nur auf Erde sein. na tej ziemi będą się znajdowali tylko i wyłącznie wierzący ludzie. Die Oczywiście tam w tysiącetnym królestwie ci ludzie będą się pobierali, będą mieli potomstwo. Und diese Nachkommen müssen sich natürlich auch wieder für Christus entscheiden, für den Messias entscheiden. Ewa już wieści ta będzie to, że to nowe pokolenie, które się narodzi, czyli my musimy aby wejść do tego do Sie hören das Evangelium des Reiches. Będą słuchali tak zwane, Ewangelii tak zwanego Królestwa. Niektórzy uwierzą i zadecydują, że chcą iść za Chrystusem. Sie leben bis zum Ende des I tacy będą żyli aż do końca tysiącletniego Królestwa. Die sich nicht für Inna grupa tych, którzy się narodzą, nie zdecyduje się chodzić za Chrystusem. Und die müssen wir jetzt wieder in zwei Gruppen unterteilen. Und diese Gruppe müssen wir wieder auf zwei Mniejsze Gruppen unterteilen. solche, die heucheln. Was? Die heucheln, die tun so, als wären sie Nachfolger von Christus. Musimy to podzielić auf zwei Gruppen. Jedna von diesen Gruppen wird nur so, die schlägt, dass sie diesen König hören а в серцю своїм не сонародзени на ново. Ді ліптатсèллі в цей ерді, ах бис зу енде десь Таусеннєрген Рейхи? І вони речібище на підставі тего зевненшнього свядецтва будуть далі жили на тей земі аж до конца тисінцлетнєго крілецтва. Але на конец тего тисінцлетнєго крілецтва будуть об'явлені як осусти прізь Бога. Ви дас гена гештіх, кандіхіць ніч ціген To jak będzie się to działo, to nie mogę to teraz opowiadać, ale jeśli jest ja noch eine Gruppe. Ale jeszcze z, e, tych e, którzy się nie opowiedzieli za mesjaszem będzie e, druga grupa. Und das sind die, die offen gegen Gott sündigen im tausendjährigen reich. A to będzie grupa tych, którzy będą jawnie przeciwko rozkazom tego króla grzeszyli. Und die wird Gott innerhalb von einem Tag töten. I czytamy o takich ludziach, że oni będą przez Boga w przeciągu jednego dnia od razu zabijani. In gerechtigkeit regieren. Dlatego, że Bóg w tym tysiącletnim królestwie będzie w sprawiedliwości rządził. Jetzt re, jetzt Gott, Gott sei Dank in gnade. Dzisiaj Bóg dzięki tylko jego, za Jego łaskę, Роджував цю землю в великій ласці. Ставте, що Бог Бо якби Бог застосував справедливість, то би мусіла кожного чоловіка, який згресить проти ньому, натихніст по цьому гріху забити. То хтось на цій земі вогле мог би бути збавити? Ale w tysiącletnim Królestwie, gdy Bóg będzie w sprawiedliwości rządził tą ziemią, to to będzie się działo. Psalm 101. Przeczytamy to z psalmu 101. Vers 8. wiersz. Jeden morgen will ich alle des landes vertilgen. Psalm 101, 8, pierwsza połowa. Każdego ranka tępić będę wszystkich bezbożnych w kraju. Das kann sich nicht auf die Zeit beziehen? jest to jasne, jak na dłoni że te słowa nie można zastosować do obecnego czasu łaski Gott macht das jetzt nicht. bo tego Bóg nie czyni obecnie Wie offen gegen Gott jak wiemy, ludzie mogą w dzisiejszych czasach jawnie grzeszyć przeciwko Bogu a Bóg jest dalej cierpliwy im ale w tysiącletniem Królestwie będzie ta sprawa wyglądała inaczej Bóg ma jeszcze jedną stronę i Bóg zapisał nam jeszcze w Biblii drugie miejsce. To jest scheinbar ein so ernstes Thema, dass Gott es durch zwei Zeugen bezeugt. I wydaje się, że dla Boga jest to tak bardzo poważny temat, że pragnął to poświadczyć przez dwóch świadków. I o tym mówi właśnie prorok Izajasz, kapitel 66, w 66. rozdziale, Vers 24. 24 вірш wiersz und sie werden hinausgehen und sich die Leichname der Menschen ansehen, die von mir abgefallen sind. Isaia Herrschafti gekunte szósty rozdział, bo będą natychmiast po popełnieniu żagu zabijani przez Boga. Ale nur wenn sie offen gegen Gott sündigen. Dosna, czyli gdzie Jesus Christus. A musimy też wspomnieć o tym wielkim przeciwniku Jezusa Chrystusa. Und das ist der Teufel. Mianowicie musimy wspomnieć o diable. Der Teufel ist ein besiegter Feind. Wie albo dzisiaj jest zwyciężonym i nieprzyjacielem. Wie, der Jesus hat ja am Kreuz nicht nur unsere Sünden getragen. Bo ja wiemy, na krzyżu Golgoty to podkreślić i що гріхи тих, всіх людей, які прийдуть до нього зі своїми гріхами. Але читаємо про те, що він на хресті також знищив смерть. Про це говорить цей перший лист до Коринтіана, і це є великий тема для нас. I to jest wspaniałe poselstwo skierowane do nas. Denn das bedeutet, denn das ist dadurch bewiesen, dass Jesus Christus auferstanden ist auch den Toten. Bo on przez to został gdy Jesus Christus zmartwychwstał z umarłych. Vers 55, wo ist, o tot, dein Sieg? Czytamy to w 16 rozdziale pierwszego listu do Koryntian 15, vers 55. 15 rozdział, 55 wiersz. Gdzież jest o śmierci zwycięstwo Twoje? Gdzież jest o śmierci rządło Twoje? Pierwszy list do Lizokoryntian 15, rozdział 55 wiersz. No, that's heads that we the gläubigen nicht sterben können. Ten wiersz nie oznacza tego, że my jako ludzie wierzący nie możemy umierać. We müssen nicht sterben. Nie, my nie musimy umrzeć. It can't Bo może tak się zdarzyć, że pochwycenie bieżących nastanie już w przeciągu następnej godziny. I wtedy my, tak jak Eliasz, zabrany żywo do nieba też żywo wstąpimy do nieba zabrani przez Pana z tej ziemi. Aber es kann sein, dass wir noch Ale może tak się zdarzyć, że niektórzy z nas będą musieli umrzeć. Wir Mose Ale wtedy my jak Mojżesz zmartwychwstaniemy Herrn i w przemienionych ciałach już naprzeciw Pana wstąpimy na obłoki, na spotkanie razem z nim. Das ist auch ein Grund, warum Mose und Elia auf dem Berg der Verklärung erschienen. To jest właśnie też powód, dlaczego akurat Mojżesz i Eliasz znaleźli się na tej górze przemienienia razem z Panem i uczniami jego. Mojżesz Mojżesz tu reprezentuje, pokazuje obrazowo na tych wierzących, którzy będą musieli przejść przez śmierć. neuen leib bekommen. Będą z martwych stali i otrzymają nowe ciało, gdy Pan przyjdzie. Eliasz przejdan von denen, die lebend umgewandelt werden. A Eliasz obrazowo wskazuje na tych wierzących, którzy będą żyli w momencie przyjścia Pana i będą natychmiast w okamgnieniu przemienieni, zostawią ciało te śmiertelne i otrzymają Ciao, tak jak miał pan Jezus po e, zmartwychwstaniu. One amen sie beide grupy będą razem na spotkanie Pana na obłoki wychodzić mu naprzeciw. Wie dem auch sei. Wie dem auch sei. ja egal wie es sein wird. Obojętnie, jak to się zdarzy w przypadku nas osobiście, czy tak, czy tak, to i tak wiemy o tym, że śmierć nie ma mocy nad nami. Dlatego, że śmierć nawet tego wierzącego, który umarł, nie jest w stanie zatrzymać w grobie. Bo Pan jest właśnie zwycięzcą nad śmiercią. Ale coś jeszcze stało się na krzyżu. Der Herr ist auch der Sieger über den Teufel. Pan Herr ist auch der Sieger Das heißt, der Teufel ist ein besiegter Feind. Das er ist ein besiegter Feind. Das heißt, der Teufel ist ist ein besiegter Feind. Das ist ten wyrok jeszcze nie został na nim wykonany. I to jest powód tego, dlaczego diabeł po dziś dzień jeszcze dalej jest aktywny. Aber jetzt passiert mitten in der Drangsalzeit was ganz interessantes. Jetzt, in und, dieses, äh, interessantes. und das unterscheidet unterteilt diese sieben Jahre in zweimal dreieinhalb Jahre. Ich das das Ereignis teńsetin letni okres na dwa okresy po Der Teufel wird auf die Erde geworfen werden. 3 lata, trzy i pół roku po tym jak przyjdzie Pan Jezus zabrać swoich wszystkich do nieba to na tą ziemię zostanie zrzucony diabeł teraz on jeszcze przebywa w okrękach niebiańskich i w pewnym sensie ma on też i dostęp do bliskości Bożej hier ob ob 2 A jak to czytamy w Księdze Joba w pierwszym i drugim rozdziale, Teufel in czytamy o tym, że diabeł w gronie innych aniołów w Bożych stanów przed obliczem Bożym. I tam od razu pokazany jest jego charakter, że on okazał się jako ten wielki przeciwnik Boży als der, der möchte, jako ten, który wszystkich chce na tej ziemi e, strącić w śmierć, zniszczyć gläubigen abziehen möchte hinter der nachfolge Christi jako ten, który chce odciągnąć wszystkich ludzi wierzących od naśladowania Chrystusa zu zu a ludzi ludziom niewierzącym chce on postawić na drodze wszelkie przeszkody aby oni nie doszli do wiary i zbawienia przez ofiarę pana Jezusa sam król z sodom sagte zu abraham in erste mose 14 Król Sodomy powiedział do Abrahama, co czytamy w pierwszej Księdze Mojżeszowej w XVI rozdziale. Gib mi die Seelen. Daj mi dusze. Das ist der charakter des Teufels. Taki jest właśnie charakter Diabła po dziś dzień. Gib mi die Seelen. On chce pozyskać jak najwięcej ludzi dusz aby wtrącić ich do piekła. Ale co czytamy w objawieniu, stanie się coś bardzo interesującego. Czytamy w objawieniu w 12 rozdziale. A mianowicie mowa tu jest o bardzo interesującym zdarzeniu. Tak jak to czytamy w 12 wierszu, 12. rozdziału, Dlatego weselcie się w niebiosach A wy na tej ziemi bądźcie zasmuceni Warum sagt Gott Lecz biada ziemi i morzu freut euch. Dlaczego Bóg tak powiedział niebo, niech się cieszy die Erde. Ale biada ziemi i morzu weil der Teufel aus dem Himmel auf die Erde geworfen wird Latego in 10 wird er beschrieben als derjenige, der der Tag und Nacht steht der vor Gott und verklagt uns. Und Jenny nutz stoi przed Bogiem i oskarża wszystkich wierzących. Und erzählt Gott all die Fehler, die wir haben und machen. I opowiada um, Bogu erreichen, dass Gott uns fallen lässt. A jego celem jest, co nigdy się nie stanie, aby Bóg w końcu się zdecydował i zostawił samych w sobie wszystkich wierzących, niech zginą razem z diabłem. Ale to jest niemożliwe. 10 sagt, Dlatego, że Ewangelia Jana 10 rozdział pokazuje nam, że nas nic i nikt nie może z ręką Jezusa robić. Tam jest napisane, nikt nie jest w stanie wyrwać nas z ręki Pana Jezusa. No nikt no so i nikt nie jest w stanie nas wyrwać z ręki Boga Ojca. Trotzdem jest on er unermüdlich, tak nacht tätig. A pomimo tego, że tak jest napisane, diabeł jest niestrudzenie, czynny dzień i nocy, aby nas oskarżać. 3 Ale po tych trzech i roku Застійне з неба на землю. Детеффуль шоймтво вуд, зах festслф аменду. Под кінцем дванадцятого з всхєклості. Детефуль знає, що він знає, що він знає, що він знає, що він знає, що він знає, що він що він знає, що він знає, що він знає, що він знає, що що він знає, що він знає, Natürlich nicht. Natürlich nicht. Die Zukunft kennt nur Gott. Bo przyszłość kennt nur Gott. Aber das ist in der Bibel niedergeschrieben, was passieren wird. Aber in der Bibel ist написано, was mit ihm passiert. Und das kennt der Teufel auch. Und das kennt der Teufel auch. Und so weiß er, hat noch 3,5 Jahre. Und der Teufel wird wiedział, dass ich jetzt nur drei Jahre auf der Erde habe. Und dann wird der Jesus kommen. I że przyjdzie Pan Jezus. diesem Ölberg. On stanie pod, na koniec tego siedmionoletniego okresu swoimi nogami na Górze Oliwnej. Israel, befreien. On wyzwoli z wrogów to miasto Jerozolimę. Und er wird zu Beginn des tausendjährigen Reiches den Teufel für Jahre binden. I on na początku tysiącletniego e, Królestwa zwiąże Diabła na tysiąc lat. Das heißt, як in ein Gefängnis werfen. Was to nach, znaczy, jak gdyby kogoś wtrącić do więzienia do lochu. Ich hanig machen. Ich täte und nie będzie mógł w ogóle działać na ziemi. Sündigt dann keiner? Trifft der denn nie będzie grzeszył? Doch, trzeba by im gesagt, man sündigt doch. Ja, już powiedziałem. W tej królestwie ludzie też będą grzeszyli. Mi się radem 1000 reich geboren wird es auch ein Kind Gottes. Nie każdy, który narodzi się w królestwie, stanie się dzieckiem Bożym. Es gibt welche, die offen gegen Gott. Bo będą mi tacy, którzy z podniesioną ręką będą się buntowali przeciwko Bogu i grzeszyli. Es gibt welche, die heucheln. Ale będą i tacy, którzy będą udawali bieżących. Kann man offen gegen Gott sündigen, wenn der ist? Ale teraz powstaje pytanie, jak można z podniesioną ręką grzeszyć przeciwko Bogu, skoro diabła nie ma, który jest związany? To, gdzie zdziąć się będzie na podstawie naszego własnego, starego, zepsutego ciała. Zobaczcie, dlatego jest to I między, ty, między innymi, dlatego właśnie będzie ten okres tysiącletniego królestwa, damit kein vor Gott eine hat. aby żaden człowiek nie miał przed Bogiem powodu do usprawiedliwienia się, das mit den schon im bo usprawiedliwianie się samego siebie przed Bogiem rozpoczęło się już w ogrodzie Eden. Was sagte Adam, nachdem er von der frucht gegessen hatte? Чи що сказав Адам, коли її з'їді овочу заказаного про Бога? Ти, Богдан, це не моя віна. Ти ти мій ділася цю тю Ти ти мій ділася цю кобіту. Ти? Ти? Ти ти мій ділася цю овочу. що сказала Ева? А що Ева сказала? Ні, ні, Богдан. Той віна, той віна. А Ева що сказала? Nie Boże, to przecież nie ja, to diabeł, on jest winny temu. Aby im tausen reisę ja teufel gebunden. Ale przez tysiąc lat w tysiącletnim królestwie diabeł będzie związany. A pomimo tego ludzie będą dalej grzeszyli. Siehst, es ist nicht die des A więc to nie będzie już wtedy wina, którą można przypisać diabłu. Er Ale oczywiście będzie wino. Ale to będzie wina, To wina, która jest zależna od mnie samego. I właśnie do tego służy Tysiącletnie Królestwo, żeby to udowodnić człowiekowi. So kann sich Gott Bo po Tysiącletnim e, Królestwie żaden człowiek nie będzie mógł siebie samego przed Bogiem usprawiedliwiać. Sagen Gott, ist nur die vom I powiedzieć, Boże, to przecież jest wina tylko diabła. Nie, jeder hat selbst die Verantwortung vor Gott. Nie. Bo od dzisiaj i później każdy ma swoją własną odpowiedzialność przed Bogiem. Ale czytamy o tym, że pod koniec tysiącletniego królestwa diabeł będzie z tego lochu wypuszczony. Aus dem raus, będzie wypuszczony z, nie, z tego więzienia. Aktiv, I natychmiast będzie aktywny. Er all die, die haben, I natychmiast zwiedzie wszystkich tych Którzy byli tylko e, pozornie po stronie Bożej, którzy byli obłudnikami. Und offenbar, da nur I w ten sposób objawi się natychmiast, kto był właśnie tym obłudnikiem. Wird sie I Bóg wszystkich tych ludzi wtedy osądzi. Ale ten teuchel wierzył się na ziemię і diabła strącić do jeziora ognistego. І тим самим буде виконаний über над Teufel endgültig до W tym раз będzie він sąd nad є тим, хто końca. свою боротьбу, er зараз er ist jetzt schon der Verlierer. виконаний. to powtarzam, on teraz już jest tym, który äh, przegrał swoją äh, walkę, który jest teraz już osądzony przez sąd, ale wyrok його вирок wy, над ним gesprochen. Hier, давно wyrok Але виконаний буде już по wypowiedziany, aber Є ще es erst in der Zukunft. Alle wykonaniem będzie dopiero po tysiącletnim królestwie. Es gibt noch zwei Akteure, który może jest trudniejszy do zrozumienia. In der Offenbarung 13 werden beide beschrieben. W w 13. rozdziale obydwaj właśnie są opisani. Es ist einmal das Tier aus dem Meer und einmal das Tier aus der Erde. Wir damit tutaj w tym rozdziale o zwierzęciu, które wychodziło z ziemi i 11. Czytamy o nim od wiersza 11. Oh, I to jest tak zwany antychryst. I tak jak samo to imię brzmi, to jest e, człowiek, który będzie przeciwko Chrystusowi. Що влашні бензе ще дзяло в тим окресі цього великого уциску? Ганс ам афан буде додат ен темпл овгеріхтет верен. Читаме о тим, що на самому початку цього уциску в Йерозолимі бензе відбудована на нову святіння. Це не є тімпіль, який Бог має, як він в Езекіелі вискій. Звісно, це не буде така святіння, якого Бог би був би збудований в Євірусалимі, якова є описана в ксіні пророку Езекіела. я може два-три здається на цей темат ще раз вспомню. Ta świątynia opisana w księdze Ezechiela jest przedstawiona w tej księdze bardzo, bardzo dokładnie podane, są dokładnie wszystkie wymiary. Ale pomimo tego, że tak dokładnie jest opisana, to te wszystkie dane... Nie są obecnie wystarczające, aby według tego opisu dokładnie zbudować tą świątynię. Es fehlen nämlich sämtliche höhlen. Bo brakuje tutaj wszystkich wymiarów idących od ziemi do góry. Czyli brakuje wysokości poszczególnych budynków. Um den Tempel bauen zu können, muss der Herr selbst auf dieser Erde sein. Аби цю світку збудовати, то оказується, що оціоня мусі бути на цій земі особисто сам пан. І мусі з цьому полку діючні хіні ще дію і інші маці i musi swojemu narodowi podać jeszcze te wszystkie istotne, a obecnie brakujące wymiary wysokościowe. D.h. dieser Tempel kann erst gebaut werden nach dem kommen des Herrn Jezus, also erst im tausendjährigen Reich. A więc ta świątynia może być zbudowana dopiero po ustanowieniu przez Pana Jezusa na tej ziemi tysiącletniego królestwa. die Juden am Anfang der auch einen Tempel bauen. Ale my wiemy, że pomimo tego Żydzi zbudują na początku tego okresu wielkiego ucisku e, świątynię według swojego własnego projektu. Rein Można powiedzieć e, świątynię zbudowaną tylko według ludzkiego pomysłu. Dort wird sich der Antichrist reinsetzen. Po media me to objawienia, że w tej świątyni niestety zasiądzie antychryst. Und І це все вказує Antichrist aus що Juden sein muss. На то, з народу wszystko Dlatego, że Żydzi po dziś dzień oczekują na Mesjasza, jako tego, który jest z pokolenia Dawidowego, czyli Judy. Nigdy w życiu by nie zaakceptowali innej osoby, nie tylko z narodów, ale nawet też spośród siebie z innego plemienia. Czy jest Antichrist już na tej terenie? Można postawić pytanie, czy Antychryst już teraz żyje na tej ziemi? Odpowiedź jest bardzo prosta. Nie wiemy. Er ist, Jeśli nawet żyje, to żyje w ukryciu. Er der der Dlatego że on objawiony zostanie całemu światu dopiero w pośrodku tego siedmioletniego okresu ucisku. Ta więcej myse Teufel mit ihm verbinden? i czytamy o tym, że diabeł się razem z nim połączy er dort seine macht i on tam w Jerozolimie będzie wykonywał swoją ähm, moc i potęgę religijną Und das wird dort im in i to rzeczywiście będzie się działo na terenie tej świątyni w Jerozolimie jest er der falsze Hürde і віма о нім, що він буде тим фалшивим пастерем. Є є фальшим профіт. фальшивим пророкем. Є є фальшим фальшивим капланем. А все, що він практикується на терені світлі, це буде бувохвалство. А на конец цього великого уциску, коли Пан Єзус знову прийде, то читаємо о нім, Ja, von tego Antychrysta natychmiast osądzi. 19 Vers 19. Wir haben hier unten in 19. rozdział 19. wiek. Oder vielleicht Vers 20, oder 21. Und das Tier, wo der ergriffen und der falsche Prophet, das ist der Antichrist і поїмане зістає з віршу, а враз з ним фалшивий пророк. Тен фалшивий пророк, то є Антихрист. І цитаме під конец цього віршу, зістали вони оба брюцени живцем до язіра огністего, гореюцего І тим самим Антихрист зістані тут звичажений. Але зістює зістює зістює зістю. Ale czytamy tutaj w tym dwunastym e, rozdziale o drugim zwierzęciu. Trzynastym. przepraszam. Und das wird in Offenbarung als erstes erwähnt. I tu w tym trzynastym rozdziale to zwierzę jest wymienione na pierwszym miejscu. Das ist das Tier aus dem Meer. I czytamy tutaj o zwierzęciu, które e, wychodziło z, e, z morza. Das kennzeichen ist im Endeffekt diese zehn Hörner. I cechą charakterystyczną tego zwierzęcia to jest to, że ono miało 10 rogów. Es ist im Endeffekt das wiedererstandene Römische Reich. I e, koniec końców rozumiemy przez to, że w tym zwierzęciu jest zobrazowane te na nowo wskrzeszone do istnienia e, cesarstwo rzymskie. Dieses Römische Reich e, war natürlich damals auch nicht nur Italien to e, Cesarstwo Rzymskie, jak dobrze wiemy z historii, nie było tylko ograniczone do tego, żeby istniało na terenie obecnej Włoch, auch Länder, die jetzt in ale również okupowało inne narody i kraje, które obecnie stanowią e, kraje w całej Europie. I troszkę z tego możemy sobie wyobrazić gdy swoje на na obecną Unię Europejską. Ein Zusammenschluss dieser europäischen Länder. Widzimy pod e, tą Unią Europejską zjednoczenie e, kilkudziesięciu różnych państw e, na terenie Europy. Ale Biblia sagt uns sagen keiner Stelle, welche genau Ale Biblia na żadnym miejscu nam tego nie podaje, jakie państwa będą należały e, bo inaczej mówiąc, będą wchodziły w skład tego e, nowego cesarstwa rzymskiego. I to naprawdę nie jest rzeczą łatwą, aby prorokować na ten temat i coś powiedzieć. Zresztą to dla nas nie jest bardzo ważne. To miejsce z XIII rozdziału pokazuje nam tylko że ten na nowo powstałe cesarstwo rzymskie będzie dysponowało bardzo wielką potęgą. Wybracho nur vers 4 to lesen, denn selü przeczytajmy tylko czwarty wiersz. Und sie beten an, weil er an, sagten, pokłon smokowi, za to czyli diabłu, że dał temu zwierzęciu moc a także zwierzęciu oddali pokłon mówiąc któż jest podobny do zwierzęcia i któż może z nim walczyć. Nie jestem w stanie też ze względu braku czasu wchodzić na poszczególne zdarzenia, jakie w tym wielkim ucisku będą jedno po drugim się działy. Jedno jest tylko pewne, że wtedy na tej ziemi będą... E, przerażające bitwy pomiędzy wieloma narodami. Above, Ale Bóg jest tym, który nad tą ziemią dokona swojego sądu. Und auf Erde statt zwischen, uh, und I na tej ziemi będą powstawały e, przerażające wojny i bitwy pomiędzy tymi dziesięcioma państwami Europy a e, Izraelem. Und alles lokalisiert sich um diese Stadt Jerusalem. I wszystko to będzie zlokalizowane wokół tego miasta Jerozolimy, wo han einige wenige Gläubige von dem Überrest eingeschlossen sind. I nawet dojdzie do tego, że niektórzy z tych wierzących Żydów będą uwięzieni w tym mieście i e, po ludzku mówiąc dla tych ludzi wierzących z e, Jerozolimy e, nie będzie istniała jakakolwiek nadzieja na wybawienie z tych e, wielkich wojsk bo tam będą dwa narody które e, i dzisiaj sprawiają temu ludowi izraelskiemu wielkie trudności to jest właśnie Asyryjczyk wahrscheinlich die Syra prawdopodobnie obecna Syria in mit dem König des Nordens, w powiązaniu z Królem Północy in mit Rusland, prawdopodobnie w powiązaniu z Rosją und sie nach i oni e, e, przybędą maszerując w kierunku Jerozolimy diese Stadt i oni w okrutny sposób zburzą to miasto i oni w okrutny sposób i tylko niewielką małą cząstkę tego miasta zostawią gdy oni dokonają tego dzieła zniszczenia pociągną dalej e, na południe w kierunku Egiptu i tam wystąpi przeciwko nim król południa przeciwko temu królowi z południa oni e, będą walczyć i zwyciężą tego króla plötzlich hören sie ein gerücht Ale potem, w czasie tej walki z tym Królem Południa, usłyszą pewną wieść, Europa, nach i się, że ta zjednoczona Europa w mocy tego nowego Cesarstwa Rzymskiego maszeruje w, w kierunku Jerozolimy. Sie kehren zurück. I ci wszyscy z tej bitwy o Egipcie wrócą z powrotem na teren, do na teren Izraela do Jerozolimy I po raz drugi znowu oblegną to miasto Jerozolimę I de, ta e, potęga tego e, nowego cesarstwa rzymskiego będzie chciała bronić Izraela es kommt die і doije до tej великої, końcowej битви, яка odbędzie в w dolinie Armagedon. I wenigen gläubigen, die nicht aus Jerusalem fliehen konnten, sind in den größten Schwierigkeiten, auch wenn viele wierender, którzy jeszcze znaleźli się w Jerozolimie i nie mogli dotychczas z Jerozolimy zaslendonate wojska uciec, będą w wielkich trudnościach. I w tej ostatniej sekundzie teraz pojawi się pan Jezus ze wszystkimi swoimi świętymi i stanie na górze oliwnej. Di Engel zum Ausüben des Gerichts. Di Engel zum Ausüben des Gerichts. Di Engel. I e, aniołowie Boży, którzy e, będą razem z nim, aby wykonać tą ostatnią bitwę und der Herr wird selbst seine Feinde vernichten durch den Hauch seines Mundes, die Stadt Jerusalem wird befreit werden, i miasto Jerozolima zostanie wyzwolone przez niego i od tego momentu rozpocznie się właśnie to tysiącletnie królestwo, o którym byśmy mówili i wszyscy ty, ci wierzący, którzy pozostaną przy życiu oni wejdą w życiu Alle, alle Ungläubigen werden getötet. Na całej ziemi der Antichrist. Antichrist und das Tier dieses... Der, der Anführer des Vereinten Europas werden in den Feuersee geworfen przywódca tej Zjednoczonej Europy w formie tego nowego Cesarstwa Rzymskiego zostaną razem jako jedyna dwójka z ludzi wrzuceni żywo do Jeziora Ognistego. Einmal, wird gebunden. Jeszcze raz to powtarzam, szatan też będzie związany. Friedensreich beginnt. I rozpocznie się to tysiącletnie Królestwo Pokoju. aus Zeitgründen übersprungen. Ja niestety musiałem przeskoczyć wiele mniejszych punktów Vielleicht gibt es noch eine Möglichkeit, darüber etwas zu sagen. Jedenfalls beginnt nun das sichtbare Herrschen des Herrn Jesus. Ale chciałbym to podkreślić, że teraz rozpocznie się właśnie to widzialne panowanie Pana Jezusa nad ziemią. Und jedes knie sich vor ihm beugen. I tak jak czytamy, wszelkie kolano będzie musiało się przed nim skłonić. Die Person, die so verachtet und so verworfen im Augenblick ist. Ta osoba, która tak jest pogardzana i tak odrzucana przed tą osobą, będzie musiało się skłonić wszelkie kolano. seiner Ehre dojdzie w końcu do swojej własnej chwały i chwały. Merkto profetie ist etwas für unser Herz. Czy nie zauważasz tego, że proroctwo to jest rzecz dla naszego serca? Denn es geht darum, dass der, der mich geliebt und Końcu będzie w sposób publiczny uczczony i uwielbiony. Noch einmal damit jeder bekennt, daß Jesus Christus Herr ist. Jeszcze raz to powtarzam, aby każdy to wyznawał, że Jezus Chrystus jest Panem. 16 szesnaście, trzecią, piątą i szóstą zbrodkę. Trzecia, piąta i szósta. Pieśń 216. Który zbrodki? Trzecia, piąta i szósta. Grypki, Ноўцке наме слова богам днём нашым му тойедзе droga nam nasz skarbie bo zes Не зміни своє ісу, і стани zancza rżą i tego co by za nas mał, i śmiercią tą wyjenną zbawienia nam